jest taka. My dzisiaj rozmawiamy w e, święta wielkanocne. Mhm. Do tej pory wypłaciliśmy blisko 30 milionów złotych. To, nie jest, to już nie jest e, ułamek. Te przelewy już poszły. Tak, te przelewy poszły. Mówimy już o pieniądzach fizycznie wypłaconych. To jest chyba najlepsza odpowiedź na dwa pytania. Pierwsze, czy to działa? Drugie, czy branża e, turystyczna e, i podróżni, wy, proszę wybaczyć, kolokwializm, dogadali się co do e, złożenia tych wniosków. Obydwie odpowiedzi są twierdzące.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 Organy ścigania zajęły wtedy 1,5 miliona euro w gotówce, zajęły komputery, telefony komórkowe. Kilka osób zostało aresztowanych. Postawiono zarzuty, ale na efekty postępowania ciągle jeszcze czekamy. A ta afera Katargate zatoczyła szerokie kręgi, bo nie tylko w Parlamencie Europejskim o niej głośno było, ale także Katargate była w Komisji Europejskiej. I nie powiemy właśnie o znanym urzędniku w Komisji,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 Zapraszają Bata Płomecka, Polskie Radio i Maciej Sokołowski.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 dobrobyt i szczęście.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 dość mały, nie sprawia wrażenia ciężkiego. Might Proszę spróbować. <laughs> OK, jest heavy. No, rzeczywiście, jest ciężki. That's To <laughs> a... chyba piłka tenisowa. Tenis ball? This is a tenis ball by the... To jest piłka tenisowa z autografem zawodniczki WTA, zajmującej trzecie miejsce w światowym rankingu. Wie pani, kto to? Nowadays it's Iga Świątek. No, teraz to Iga Świątek, kiedyś była numerem jeden. Yes. And this was given by the Prime Minister Morawiecki. Tak, podarował ją premier Morawiecki przewodniczącemu.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 Bochan? <laughs>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 Ciągle w tym składziku Parlamentu Europejskiego jest nawet zdjęcie, bo Świeczniki wszystko to... Świeczniki są też, właściwie takie standardowe, prawda, obrazy, pióra, zastawa.